To są informacje Polskiego Radia 24. Wielka Sobota na drogach w statystykach policji. Zginęły trzy osoby, kilkadziesiąt jest rannych. Ładunki wybuchowe w Serbii przy kluczowym dla Węgrów gazociągu. Premier Orban zwołuje Radę Obrony Kraju. W Wielkanoc pozwala zapomnieć o samotności. W Warszawie odbyło się śniadanie dla potrzebujących. Minęła 14. Łukasz Pastor, zapraszam. Trzy ofiary śmiertelne i prawie 50 osób rannych to skutki wypadków drogowych, do których doszło w Wielką Sobotę. Te tragiczne statystyki przekazała Komenda Główna Policji. Więcej o nich Aleksander Przoniak. W sobotę 4 kwietnia doszło do 43 wypadków drogowych. Zabite zostały 3 osoby, a 49 zostało rannych. Jak informuje policja, funkcjonariusze zatrzymali także 325 osób kierujących pod wpływem alkoholu. To nieco lepsze dane niż za piątek 3 kwietnia. Przedwczoraj doszło do prawie 70 wypadków, w których zginęło 9 osób. Rannych zostało 91 osób. Tego dnia zatrzymano także 274 kierowców na podwójnym gazie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Premier Węgier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Obrony Kraju, to następstwo rozmowy z prezydentem Serbii. Chodzi o odkrycie materiałów wybuchowych w pobliżu gazociągu Balkan Stream. Łączy on Węgry z Serbią i transportuje rosyjski gaz. Według serbskich władz ładunek miał dużą siłę rażenia i mógł zagrozić ludziom oraz zakłócić dostawy surowca. Śledztwo prowadzą wojsko i policja. Do zdarzenia doszło na krótko przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Zaplanowano je na 12 kwietnia. O zakończenie wojen na świecie zaapelował w Wielkanoc Leon XIV. Po mszy na Placu Świętego Piotra z balkonu Bazyliki wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Złożył także życzenia wielkanocne w kilkunastu językach, również w swoim ojczystym oraz po polsku. Inglesy. Happy Easter! Spaniolo. Feliz Pasqua Polaku. Radoszny przyjąt. Wielkanocnisz! Leon XIV zaapelował w Wielkanocnym Orędziu o złożenie broni na świecie i wybieranie pokoju przez tych, którzy mają władzę rozpętywania wojen. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła na Placu Świętego Piotra 60 tysięcy osób. Darem Zmartwychwstałego Chrystusa jest pokój, tak z kolei mówił arcybiskup Stanisław Budzik. Metropolita lubelski przewodniczył Wielkanocnej Mszy Świętej w Archikatedrze Lubelskiej. Ten pokój jest nam ogromnie potrzebny, jest bardzo zagrożony, wszyscy wiemy, słyszymy, czujemy i dlatego te święta Zmartwychwstania Pańskiego niech nam uświadomia, że pokój zaczyna się w sercu człowieka. Nie gdzieś daleko, ale w moim własnym sercu. Jeżeli ten pokój jest w sercu człowieka, pojednanego z Bogiem i z ludźmi, a, do, a święta są do tego dobrą okazją, to możemy też budować pokój we wspólnocie rodzinnej, zawodowej, pokój w naszej ojczyźnie. Mówił arcybiskup Stanisław Budzik, Wielkanoc to wspólne, rodzinne święta, niektórzy spędzają je jednak w pojedynkę. To dla nich zorganizowano wielkanocne śniadanie bez samotności, m.in. przed Warszawską Halą Expo. Działamy przeciwko samotności. Mówi koordynatorka akcji w Warszawie Izabela Trojan. Przychodzi taka osoba i mówi, jak ja się cieszę, że jesteście. Bez Was nie miałabym w ogóle świąt, czy nie miałbym w ogóle świąt. I to dodaje nam takich skrzydeł, że nic więcej nam nie potrzeba ci ludzie, którzy tak jak ja przychodzą tu z otwartym sercem, z dłońmi chętnymi do pracy. Mówi Małgorzata, jedna z wolontariuszek. Pojawiają się właśnie tutaj po to i chcą spędzać ten czas, żeby podarować cząstkę siebie, cząstkę swojej mocy innym potrzebującym. Posiedzieć, porozmawiać, spotkać się z ludźmi. Jestem emerytką, dzieci w tym roku nie przyjechały, drugi syn młodszy pracuje, no i tak postanowiłam jako rencistka emerytka przyjechać tutaj, żeby posiedzieć, z ludźmi porozmawiać, bo nie chciało mi się samej. Rano poszłam na rezurekcję, no i tutaj bardzo się cieszę. Na miejscu był nasz reporter Przemysław Lis. Fundacja Wolne Miejsce organizuje śniadania bez samotności od ponad 20 lat. W tym roku w prawie 50 miastach. Na koniec Beskidy. Piękna pogoda, słońce i umiarkowany wiatr. Tak jest w dolinach i niższych partiach gór. Ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Gopr Bartłomiej Skoczylas ostrzega jednak wyżej w górach wciąż panują zimowe warunki. Wyżej, tak gdzieś od 800, od 1000 metrów pod podziałem morza, to mamy zimę, ponieważ te opady w ostatnim czasie były dość intensywne i tak na przykład na hali miziowej mam pokrywę całkowitą 70. Na Markowych szczawinach 86, rejon Leskowca, tak w płatach od 0 do 30, no i na klimczo na przykład też 30 cm. tak śnieg mokry, szlaki są przechodzone, aczkolwiek śliskie, mokre. Na Babiej Górze obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. To były informacje Polskiego Radia 24. Na północy i zachodzie, a także w centrum może popadać. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem do 20 w centrum. Najcieplej na południowym zachodzie lokalnie do 23 stopni. Dla całej północy oraz wschodu kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Polskie radio 24. Słowem wszystko. 6 minut temu minęła godzina 14. Ewa wasążnik. Witam Państwa. Dzień dobry w wielkanocną niedzielę. I przenosimy się do Rzymu, gdzie o zakończenie wojen na świecie zaapelował w niedzielę wielkanocną papież Leon XIV po mszy na placu Świętego Piotra z balkonu Bazyliki wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa urbi et orbi. Złożył także życzenia wielkanocne w kilkunastu językach. Uroczystości w Rzymie przyglądał się Paweł Pawlica, z którym się teraz łączymy. Witaj Pawle, dzień dobry. Dzień dobry. Kładam Na co zwracał uwagę papież w czasie swojego pierwszego wielkanocnego orędzia, bo to pierwsze święta wielkanocne tego papieża. Dokładnie tak. Te oczekiwania wobec tego przesłania, które z Watykanu popłynie były no bardzo bardzo duże, nie tylko tutaj w Rzymie, ale przecież na całym świecie. Leon XIV w orędziu zaapelował do światowych przywódców o złożenie broni i wybieranie drogi pokoju. Do wiernych mówił, że nie mogą godzić się na zło papież po mszy orędziu, złożeniu życzeń i błogosławieństwie miastu. I światu. Przejechał przez plac św. Piotra i przylegające ulice w Papamobile, pozdrawiając zgromadzonych na uroczystości 60 tysięcy osób. Wcześniej na placu rozbrzmiała charakterystyczna pieśń Regina Celi, Królowa, Królowo nieba, wesel się, alleluja. Papież wygłosił także, jak wspomnieliśmy już oczekiwane na całym świecie, orędzie wielkanocne, które było wyjątkowo mocnym wołaniem o pokój. Ci, którzy mają broń, niech ją złożą. Niech ci, którzy mają moc rozpętania wojen, wybiorą pokój. Nie pokój narzucony siłą, ale dialog. Nie z pragnieniem dominacji nad innymi, ale ze spotkaniem z innymi. Ci stiamo abituando alla violenza. Przyzwyczailiśmy się do przemocy, poddajemy się jej i stajemy się obojętni. Obojętni na śmierć tysięcy ludzi. Obojętni na skutki nienawiści i podziałów, które sieją konflikty. Obojętni na ekonomiczne i społeczne konsekwencje, które wszyscy odczuwamy. Wzrasta coraz większa globalizacja obojętności. Pokój, który daje nam Jezus, nie jest tylko milczeniem broni, ale pokojem,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 Papież zapowiedział, że w sobotę na Placu Świętego Piotra odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji pokoju na świecie Zaapelował do wszystkich wierzących o włączenie się w tę modlitwę Nie zabrakło także życzeń złożonych w wielu językach Także papież Leon XIV złożył je w swoim ojczystym języku, ale też po polsku Inglesy Happy Easter Spaniolo Feliz Pasqua Polako. Gradozny szpiont, wielkanoc nisz. Na Placu Świętego Piotra powiewały flagi z dziesiątek krajów. Oczywiście obecni byli też Polacy, którzy na jednym z transparentów zapraszali Leona XIV do Polski. A mi w oczy rzuciła się także flaga Iranu z angielskim napisem na środku PIS, co znaczy po angielsku pokój. Pawle, jaka atmosfera w świątecznym Rzymie? Oglądamy relacje stamtąd telewizyjne i, i widać na nich, że pogoda wymarzona. Więc domyślam się, że też sporo pielgrzymów, turyst turystów przyjeżdżających do Wiecznego Miasta, żeby tam świętować albo przyglądać się tym obrzędom i obchodom Wielkanocy? Tak, rzeczywiście okolice Placu Świętego Piotra i przylegających ulic no, pękają w szwach, nie mówię już o takich atrakcjach jak Koloseum czy okoliczne fontanny, Forum Romanum. Rzeczywiście turystów jest bardzo dużo, część oczywiście korzysta z tego wolnego czasu świątecznego, żeby zwiedzać, ale jest też bardzo, bardzo dużo pielgrzymów, którzy no, przeżywają te święta w bliskości z papieżem. Włosi mają jutro wolne, w poniedziałek. Z tego co wiem to chyba kończą obchody Wielkanocy na, na niedzieli wielkanocnej ale mają jutro taki dzień szczególny, bo to jest dzień, który spędzają na świeżym powietrzu zgodnie ze zwyczajem. Bo teraz właśnie jest pora obiadowa i ten świąteczny obiad dla Włochów jest takim wyjątkowym czasem spotkania. Zazwyczaj w gronie rodziny nie mają tradycji spożywania śniadania wielkanocnego tak jak my w Polsce, za to ten Lany Poniedziałek, który tutaj nie jest lany, nie ma zwyczaju pokropywania się wodą. No to jest czas pikników i wyjazdów poza miasto. Tobie również zazdrościmy tego pobytu w Rzymie. Łączyliśmy się już z Tomaszem Sajewiczem, który jest w Jerozolimie i opowiadał jak święta wyglądają tam. Rzym też wygląda bardzo zachęcająco. Pozdrawiamy Cię świątecznie Pawle i dziękujemy za relację. Paweł Pawlica życzył Państwu wesołych świąt prosto z Rzymu. Problemy techniczne być może nie pozwoliły dokładnie tego wyartykułować, więc w jego imieniu te życzenia prosto z Wiecznego Miasta Państwu przekazuje. Jednym z atrybutów wielkanocnego koszyka i wielkanocnego stołu w Polsce są oczywiście pisanki, a my zapraszamy teraz Państwa do Muzeum Pisanki w miejscowości Błażowa, niedaleko Rzeszowa. Miejsce to odwiedziła Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry. Państwa przewodnikiem po tym muzeum jest Kamil Zagórski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płażowej. Dzień dobry. Dwa pomieszczenia, nieduże, ale barwne, kolorowe, ciepłe, wiążące się z świętem Wielkiej Nocy. Znajdujemy się w Muzeum Pisanki Gminnego Ośrodka Kultury w Płaszowej. Mnóstwo pisanek, które aż... Przyciągają wzrok swoimi kolorami, wzorami. W pierwszym pomieszczeniu możemy zobaczyć pisanki wykonane dwiema technikami. Techniką batikową, czyli pisanki malowane woskiem i techniką skrobaną. Ponieważ my jako Ośrodek Kultury i organizatorzy konkursu na najładniejszą pisankę wielkanocną, który trwa nieustannie od 1987 roku, stawiamy na to, aby te pisanki były wykonywane metodami i technikami tradycyjnymi czyli na prawdziwych jajkach i tak jak wcześniej wspominałem właśnie pisanki skrobane i pisanki batikowe. I naturalne barwniki? Barwniki, niektóre panie i panowie, bo panowie też zajmują się pisankarstwem, niektórzy jeszcze używają barwników naturalnych, lecz dzisiaj mamy tę wygodę, że właśnie możemy kupić sobie barwniki lub stosować, no przeróżne, bo są barwniki i do jaj i do wełny, także tutaj jest że tak powiem dowolność. Pisanki są na półkach, wyeksponowane są też w koszykach i przy każdym z nich jest nazwisko twórców. Czy lub twórcy tej pisanki? Dokładnie. Czy można rozpoznać styl danej artystki lub artysty? Oczywiście. Po dłuższym kontakcie, po kilku edycjach konkursu już można spokojnie, już z daleka, już rozpoznaje, które pisanki są której twórczyni czy twórcy każdy ma swój osobny odrębny styl, swoje wzornictwo, które gdzieś odziedziczyło po swoich babciach, po swoich mamach, bo uczestnicy konkursu na najładniejszą pisankę wielkanocną, którzy zgłaszają pisanki do tego konkursu, często są to całe rodziny. To jest to tradycja wielopokoleniowa, przekazywana z dziada pradziada i często gęsto właśnie te wzory, tak jak zawsze powtarzam, ilu jest twórców, tyle jest przeróżnych wzorów. Nie ma tutaj jakichś ściśle określonych ram, dlatego możemy też zobaczyć i motywy i motywy ogólnie roślinne, geometryczne. Są też życzenia wielkanocne, są wyznania miłosne, ponieważ pisanki służyły również jako komunikatory właśnie takie chłopaki skrobali pisanki z wyznaniami miłosnymi i darowali je swoim ukochanym, swoim wybrankom. I... A dziewczyny? A dziewczyny również. Wręcz części właśnie to dziewczyny robiły, ale tutaj już słuchając różnych historii naszych uczestników i pań, które same też właśnie mówiły, że chłopaki no, też skrobali pisanki, czy robili pisanki batikowe i obdarowywali takimi. To były takie nieformalne oświadczyny przy świątecznej okazji. No można by tak było ująć. Zawsze to była jakaś piękna forma wyznania swoich uczuć, no bo jednak w taką pisankę trzeba włożyć troszkę pracy, aby ją wykonać. Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną wcześniej był o zasięgu powiatowym, jednak rozszerzyliśmy ten zakres na konkurs wojewódzki, ponieważ dostajemy pisanki z różnych zakątków województwa podkarpackiego, nie tylko z powiatu rzeszowskiego, również z ościennych powiatów. Także tutaj widać te różnice w tych pisankach, te pisanki, które gdzieś przychodzą do nas z terenów bliżej granicy ukraińskiej, jednak widać te naleciałości i to jak dawniej kulturowo też tutaj był bogaty nasz teren. Tereny dawnej Galicji i w Rusi Czerwonej, jak mieszały się te różne wpływy kulturowe i widać to. Podobieństwo, jeżeli chodzi o wzornictwo do pisanek ukraińskich. To spójrzmy na te pisanki, i opiszmy. Pisanki skrobane. Technika skrobana, jak sama nazwa mówi, polega na skrobaniu, skrobaniu wzorów na jajkach. No oczywiście w pierwszej kolejności, aby ten wzór był widoczny, no musimy tą pisankę zaparwić. Tak jak już wcześniej też wspominaliśmy, do tego wykorzystujemy barwniki czy to naturalne, czyli właśnie w łupkach cebuli, czy w czerwonej kapuście, czy w okrze, czy w, w owsie. W zależności od tego, jaki kolor chcemy uzyskać. No dzisiaj mamy też barwniki już gotowe No i po zabarwieniu pisanki Nie pozostaje nic innego jak wziąć do dłoni Ostre narzędzie W dawnych czasach były to często Jakieś stare brzytwy Lub inne kawałki ostrzy Dzisiaj to jest też naprawdę w Ilu twórców, tak jak ze wzorami Tyle jest przeróżnych technik I tyle jest różnych narzędzi Zależy jak komu jest wygodnie Jedna z pań, która bierze udział w naszym konkursie Nawet wykorzystuje do skrobania swoich pisanek Nóż tokarski Także tutaj no, jest, często jest, są zaskoczenia właśnie, jeżeli chodzi o narzędzia wykorzystywane przy tym procesie. Także no, jest to jest to bardzo ciekawa technika. Niektóre z tych pisanek zarzykowałabym nawet stwierdzenie, że zastosowano w nich technikę 3D wręcz. Taka pisanka tutaj z Oczywiście. motywem kwiatowym albo tutaj mamy bazie, tak, te kotki tak. wierzbowe albo te kwiaty. Taki efekt trójwymiarowości. Który jest również y, bardzo ciężki do uzyskania jednak. Trzeba mieć to wyczucie, no i talent, talent naprawdę trzeba mieć olbrzymi, żeby potrafić wydobyć z tej pisanki i w tym barwniku ukazać tą głębię właśnie tą trójwymiarowość. Jakie kwiaty przeważają, jakie motywy roślinne, by pan wskazał jako te najbardziej charakterystyczne? No i jeżeli mamy okres Wielkiej Nocy, no to oczywiście kwiaty wiosenne, są i żonkile, są stokrotki, czyli wszystkie te kwiaty, które właśnie wraz z odradzającym się życiem, czego też jest symbolem pisanka, pojawia się na naszych łąkach, na naszych trawnikach. No i od od wieków te kwiaty gdzieś inspirowały twórców pisankarskich do tworzenia swoich małych arcydzieł. Są też pisanki, tak jak obserwuję, z zupełnie innymi motywami. Takie obrazy, takie pejzaże. Pisanki to nie tylko motywy roślinne, motywy kwiatowe, również w pisankach zgłaszanych na nasz konkurs. Motywy wręcz koronkowe, które możemy tutaj właśnie zobaczyć, tak jak na tej błękitnej pisance. Ja bym na szydełku robił, tylko że w ostrym narzędziem na pisance. Dominują też właśnie te wzory, tak jak pani zauważyła. Widzimy tutaj na na jednej pisance kościół. Jakieś obrazy, które, które gdzieś związane są z okresem Wielkiej Nocy. To są baranki, są zajączki. Ptaszki. Ptaszki, są gołębie, czy to wróble. Także wszystko to, co też i z okresem Wielkiej Nocy, i z okresem stricte takim wiosennym się wiąże, pojawia się na tych pisankach. Święta Zmacz Pańskiego, Wielkanoc ma taką głęboką symbolikę odradzania się, budzenia się do życia. Dokładnie, tutaj w pełni się zgadzam. Choć są odstępstwa od tej reguły i jest właśnie też tutaj jedna z uczestniczek naszego konkursu na najładniejszą pisankę wielkanocną, Pani Teresa Kotarba, która na przykład nawiązuje w swoich pisankach też bardzo często do aktualnej sytuacji geopolitycznej lub historii współczesnej. Czyli tak na przykład w momencie, kiedy wybuchła pandemia COVID, no to swoimi pisankami nawiązywała właśnie do tego, co się działo aktualnie na świecie, czyli te pisanki są swoistym też zapisem faktów historycznych, wydarzeń historycznych, które gdzieś dla pokoleń zostaną tutaj, że tak powiem, na ekspozycji w naszego muzeum i będą o tym przypominać. I motywy bakterii się pojawiały, mimo Motywy szczepień. Także tutaj przeróżne aspekty, jeżeli chodzi o pandemię. Ale z tych, tych najświeższych mamy też tutaj właśnie pisanki nawiązujące do ataku Rosji na Ukrainę. Tutaj możemy zaglądać do koszyka pisanki, na których widzimy trzy podobizny. Jest podobizna Stalina, Hitlera i Putina. I jest zawarty też motyw, który często się pojawia właśnie na pisankach, czyli w motyw modlitwy. I modlitwa, która brzmi Boże, Zabrałeś Hitlera, Stalina, zabierz także i Putina. Także no widzimy widzimy przeróżne motywy towarzyszą tworzeniu pisanek. Można powiedzieć, że to taki rodzaj publicystyki nawiązującej do tego, co się dzieje w danym momencie. Tak jak pan mówi, taki zapis czasów, w których artysta tworzący pisanki żyje. Jest to swoisty zapis historii nowożytnej, który gdzieś tutaj zostanie, zostanie u nas na ekspozycji na lata. To na razie się pożegnamy z pisankami skrobanymi. Przejdziemy do działu pisanek batikowych i pan Kamil Zagórski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej opowie Państwu o pisankach batikowych. To opowiedzmy jak te pisanki się wykonywało i wykonuje. Tak, to jest druga kategoria pisanek, które mamy na ekspozycji naszego Muzeum Pisanki. Drugi rodzaj techniki, którą są wykonywane pisanki, jest to technika batikowa, czyli technika, w której wykorzystuje się wosk do tego, aby namalować wzory na naszych jajkach wielkanocnych. Do tego potrzebujemy oczywiście wosku wosku najlepiej pszczelego i tu też jeżeli chodzi o narzędzia tak jak wspominałem przy technice skrobanej jest wiele rodzajów. Istnieją specjalistyczne lejki do nabierania tego wosku roztopionego ale można też i posłużyć się szpilką wbitą w kawałek jakiegoś starego ołówka do tego aby ten roztopiony wosk nabierać na koniec główki, szpilki, czy też starego pióra, tak jak możemy tutaj zobaczyć właśnie na ekspozycji, też mamy stare narzędzia właśnie, które były wykorzystywane przy zdobieniu wpisanek wielkanocnych. Mamy właśnie tutaj widzimy stare pióra. Ze stalówką. Ze stalówką, tak, oczywiście. Wiekowe już pióra. Dzisiaj już pewnie młodsi słuchacze nie wiedzą nawet, o czym mówimy. Myślą sobie o piórach gęsich albo kurzych. Tak, tak, dokładnie. A, tutaj a to ma... nie to. A to nie to. A to nie to. Jeżeli chodzi o kury, gęsi, kaczki, no to tutaj mamy właśnie jajka na na których, na których są wykonywane pisanki, a tutaj mamy właśnie pióra, którymi pisano, ale wiadomo, z biegiem lat wyparły już nowsze techniki. Technika wyparła pióra wieczne, także, także wykorzystywano je do tego, aby ten wosk rozgrzany pszczeli właśnie nakładać na pisanki, na jajko. Potem wosk po zastygnięciu, bo oczywiście te wzory malowaliśmy tym woskiem roztopionym, a po zastygnięciu dopiero wtedy wrzucaliśmy to jajko do wybranego przez nas barwnika. Czyli odwrotnie niż przy skrobankach. Tak, no w zależności też od tego ile kolorów chcieliśmy uzyskać na pisance, bo można się posługiwać jednym kolorem, wiadomo wtedy jest łatwiej, no ale jeżeli chcemy nałożyć kilka warstw tych kolorów na pisankę, no to jednak logistycznie musimy, musimy sobie rozplanować całą pracę, żeby ten proces końcowy nas zadowolił. Jak długo trwa wykonanie takiej kolorowej pisanki, na której wielokrotnie trzeba nanosić warstwy barwnika? To zależy od już... Co mówią artyści. Tak, ja z techniką batikową osobiście, powiem Państwu szczerze, że nie miałem do czynienia, jeszcze nie próbowałem. Z techniką skrobaną miałem więcej styczności, ale w, rozmawiając z naszymi artystami, to wszystko zależy od doświadczenia. Od tego je ma się wolnego czasu oczywiście, ale z tego co Pani mówi, no to różnie jest. Od 4 godzin, nawet do 5 godzin. Niektóre Panie, które już mają naprawdę doświadczone, potrafią w 2 godziny taką pisankę zrobić nawet i szybciej, także... To jest otwarta kwestia. Pisanki batikowe dość łatwo rozpoznać, bo jednak ten wosk pszczeli przede wszystkim zostawia taki charakterystyczny ślad, takie pociągnięcia, które się zwężają. Tak, widać każde to rozlanie wosku i tutaj naprawdę też trzeba mieć precyzję i dokładną rękę do tego, aby ten wosk idealnie nałożyć. Choć mamy większe pole do manewru, bo po nałożeniu takiego wosku możemy wtedy sobie określić, czy ten wzór, który nałożyliśmy nas zadowala, w przeciwieństwie do techniki skrobanej, w której no, jeżeli już pociągniemy jakąś złą kreskę albo nas gdzieś skurcz złapie w ręce i wyjedziemy sobie, no to już wtedy musimy się dosyć sporo nagłowić. Jak z tym problemem sobie poradzić? Technika batikowa tworzenia pisanek daje chyba trochę inne możliwości. To nie jest tylko i wyłącznie kreska, to są plamy. To jednak pozwala w zupełnie inny sposób pokazywać rzeczywistość wyimaginowaną, ale także, tak jak widzę, obrazy z życia codziennego. Pojawiają się obrazy życia codziennego. Możemy tutaj zobaczyć właśnie również i życzenia, i motywy zwierzęce. Widzimy i bociany, i kaczki, i pisklęta wykluwające się, i są gołębie składające jajka. Widzimy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Także ta technika nie ogranicza też nas do samych jakichś wzorów solarnych lub linii wyznaczonych woskiem na naszym jajku wielkanocnym. Tutaj można też wyróżnić, bo też jeżeli chodzi o dokładność, no to tutaj się charakteryzują właśnie misternym wzorem właśnie pisanki ukraińskie, które też są na naszej ekspozycji. Tutaj no naprawdę może mogą Państwo zobaczyć, jest ten wzór tak misterny i tak drobny i to wszystko jest nakładane woskiem. Także ja jestem za każdym razem kiedy te pisanki widzę i państwa też zachęcam i zapraszam do odwiedzenia naszego muzeum żeby je zobaczyć na własne oczy. No jestem pełen podziwu za każdym razem, chociaż widziałem już je niejednokrotnie. No i też kolorystyka jest trochę inna albo inne połączenia kolorów. To po prostu trzeba zobaczyć, chociaż próbujemy Państwu to opisać, to całe bogactwo barw, wzorów, pomysłów, ale trzeba zobaczyć te pisanki w Muzeum Pisanki w Błażowej, w którym nie tylko pisanki. Zajrzymy, Panie Dyrektorze, do sąsiedniego pomieszczenia. Tak, przechodzimy teraz do drugiego pomieszczenia w którym również znajdują się pisanki. Tutaj w, w tej części muzeum znajdują się jedne ze starszych egzemplarzy, które są na naszej ekspozycji. Z kiedy mniej więcej, jaki jest ich wiek? Ogólnie na naszej ekspozycji znajdują się pisanki z 38 edycji, no z 37, bo te z 38 dopiero dołączą do całej reszty ekspozycji. Także z 37 lat, z 37 edycji konkursu na najładniejszą pisankę wielkanocną, czyli jedna z najstarszych pisanek tutaj u nas będzie miała już 38 lat w tym roku. To drugie pomieszczenie Muzeum Pisanki trochę przypomina dawną chatę, bo jest gospodyni, jest gospodarz, jest stół, są pyszności na stole, na które można chyba tylko popatrzeć, nie konsumować, tego nie polecamy. Nie, nie polecamy, są to tylko rekwizyty. Widzimy na stole właśnie, to jest tradycyjny stół Wielkanocy, na którym są oczywiście pisanki, jest ser, jest chleb, jest babka, jest baranek pieczony. Te rekwizyty zostały wykonane tutaj przez naszą Plastyk, panią Lidię Domincz-Pis, zostały wykonane z gipsu Widzimy właśnie, tak jak pani redaktor wspomniała, jest właśnie gospodyni, jest gospodarz w tradycyjnych strojach ludowych, rzeszowskich. Widzimy też różne inne przedmioty właśnie użytku codziennego właśnie jak maślniczki, stągwiec, banki, właśnie których też magazynujemy tutaj, wystawiamy na ekspozycji właśnie nasze pisanki są obrazy święte, są oleodruki, które były bardzo popularne na przełomie XIX i XX wieku, były bardzo dostępną formą sztuki sakralnej dla osób zamieszkujących nasze tereny. No i oczywiście nie może też zabraknąć palm wielkanocnych, z których kiedyś Błażowa słynęła, bo jeszcze w latach 90. z czasów mojego dzieciństwa, ja pamiętam jeszcze był konkurs właśnie w Błażowej, to było wtedy za czasów księdza proboszcza Kowala, był konkurs na palmę wielkanocną najpiękniejszą, no i wnoszono takie egzemplarze kilku metrowe, nawet dziewięciometrowe do kościoła wtedy. No a tak widzimy u nas na ekspozycji. No może są troszkę skromniejsze, ale też stanowią część ekspozycji. Skromniejsze, bo muszą się zmieścić do sufitu. W każdym razie jedna z palm sięga, ale może panie dyrektorze jeszcze ten konkurs, czy ten pokaz palm wróci w pobliskiej Futomie. Nadal ta tradycja tak, jest dokładnie. podtrzymywana. Tak, dokładnie. Właśnie w Futomie jest podtrzymywana ta tradycja. No i nie ukrywam, że mi też chodzi po głowie, żeby właśnie w Błażowej reaktywować ten konkurs. Możemy na naszej ekspozycji również zobaczyć delikatny zarys bogatych tradycji tkackich, z których słynęła nasza miejscowość na przełomie XIX i XX wieku. Został wtedy wysłany na nauki do Czech na Morawy przez ówczesnego proboszcza w Marcin Brzęk, pionier właśnie przemysłu tkackiego na terenie Błażowej. Wtedy po powrocie z nauk z Czech otworzył w Błażowej szkołę tkacką, która później też przekształciła w zakład tkacki. w okresie swojej świetności no, zatrudniał w ten zakład 33 osoby i tkactwo bardzo się rozprzestrzeniło tutaj na w terenie błażowej także ludzie zobaczyli mieli możliwość poprawienia swojego bytu wytwarzając w przeróżnej maści właśnie chusty czy inne nakrycia głowy obrusy także w jednej książce wyczytałem nawet, że tutaj przyjeżdżali do Błażowej kupcy z Holandii i z Wenecji, żeby kupić materiały na żagle, na statki. Także to świadczy o jakości wyrabianych tutaj materiałów. Jednak w 1907 roku wybuch pożar w Błażowej. No wiadomo, w tamtych czasach zabudowa była drewniana w 90%. No i po pożarze tym tragicznym Błażowej spłonęły właśnie też i wszystkie te warsztaty tkackie, które ludzie gdzieś posiadali w swoich domach, na których wytwarzali te tkaniny. No i później po odbudowie Błażowej już niestety nie udało się tego przemysłu odbudować. Tutaj na naszym plecami znajdują się jeszcze rzeźby pochodzące właśnie z przydrożnych kapliczek z XVIII wieku czy z XIX wieku właśnie figura. Chrystusa z martwych stałego, pochodząca właśnie z pierwszego kościoła w Błażowej. I znajdują się też motywy rzeźbiarskie, właśnie nowoczesne. Tutaj rzeźba spod ręki, spod dłuta naszego lokalnego artysty pana Marka Twardego z Futomy. Jeszcze jest Chrystus właśnie tutaj frasobliwy. Jest to rzeźba właśnie z przydrożnej kapliczki z Błażowej Dolnej, pochodząca z XVIII wieku. Muzeum Pisanki w Błażowej. Koniecznie to muzeum trzeba odwiedzić. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za oprowadzenie naszych słuchaczy. Pan Kamil Zagórski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej. Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu. I zapraszam do Muzeum Pisanki. Dokąd dziś zabrała nas Iwona Piętak. Reklama.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 Radio 24 Słowem wszystko Semana Santa czyli Święty Tydzień w Hiszpanii audycja Agnieszki Kozłowskiej-Łysko Semana Santa Hiszpania z tego słynie, jest zakorkowana, zatłoczona i Hiszpanie świętują, tylko pytanie co oni świętują, a razem z nami Ania, Adam i Policja i jeszcze Blanka tam siedzi. Borowcy, którzy kilkakrotnie byli już w Hiszpanii na Semana Santa i ponoć jesteście zachwyceni. Ja prowadzę zajęcia języka hiszpańskiego w swoim klubie językowym w Białymstoku, więc to taka naturalna miłość do Hiszpanii. Podoba nam się atmosfera, tajemniczość oraz to, że ta tradycja nieprzerwanie trwa od wielu wieków. Mimo, że sa, sama Hiszpania nie jest już nastawiona na religijne obchodzenie świąt wielkanocnych, Semana Santa jest dla nich czymś wyjątkowym. Absolutnie urzeka to, że Hiszpanie jakby celebrują ten ważny tydzień w życiu chrześcijan w taki, można by było powiedzieć, dosyć głośny sposób na ulicy. Oni w ten sposób manifestują swoją religijność, swoje przywiązanie do tradycji, bo tak jak wspomniała żona, to jest kilkusetletnia tradycja tych bractw, które biorą udział w tych przemarszach, w tych procesjach uroczystych. To są również orkiestry, które dodają splendoru, no i tego takiego głośnego, że tak powiem, przejawu tego zjawiska. Więc tak jak Polacy bardziej świętujemy w kościołach i przy domowym w stole tak. W... W przypadku Hiszpanów jest to takie wydarzenie o charakterze wspólnotowym, dosyć widowiskowe, tak bym to ujął, więc pewne różnice tutaj są. Cel oczywiście jest jeden, czyli droga do tego najważniejszego święta w chrześcijaństwie, natomiast same, same obchody i tutaj tego tridium paschalnego są odrobinę inne. A to jest bardziej spektakl czy takie duchowe przeżywanie? Łączenie kultury z takim spektaklem. Bo jest to bardzo istotne ich ubiory. Oni mają te ubr ubrania przygotowane, przekazują sobie od wielu lat, więc to jest taka kultura, manifestowanie wiary, ale też duchowości. Więc wydaje mi się, że każdy aspekt jest dla nich istotny. To, kto przewodzi tym pokutnikom, jest to wybierana osoba w wyborach, najczęściej jest to osoba zasłużona, Więc wydaje mi się, że to jest aspekt kulturowy i religijny jednocześnie. Nawet ci, którzy nie uczestniczą w życiu Kościoła, na Semana Santa się mobilizują. Jest to dla nich bardzo, bardzo ważne. No i te, tysiące, zależy oczywiście od miejscowości, jeśli jest to mniejsza miejscowość, ale mam, mamy wrażenie, że idą wszyscy. Po prostu idą wszyscy. Jest to widowisko. Nawet o dziwo w barach nie ma ludzi. Oni są wszyscy na ulicy, albo jako uczestnicy, albo jako obserwatorzy. I to jest dzień w dzień, czy to jest tylko Wielki Piątek? Nie, procesje, przynajmniej według mojej wiedzy, odbywają się już od poniedziałku, co też jest takim moim zdaniem wyróżnikiem, że u nas się te wszystkie obchody raczej widzi od, od Wielkiego Czwartku, natomiast tam widzia, widzieliśmy już takie procesje od, od, od, od, nazwijmy to, Wielkiego Poniedziałku. Ja nie do końca się zgodzę, ponieważ moim zdaniem w Andaluzji ma to też taki przejaw, dosyć też turystyczny i ten dysonans da się zauważyć, czyli są, są osoby, które biorą czynny udział w tym, w całym misterium, ale jest dużo po prostu gapiów i ja, ja pewien dysonans na przykład w tych takich większych miejscowościach widziałem. Natomiast na przykład w Gandhi w zeszłym roku miałem taki, taki obraz trochę mniej obleganego turystycznie miasta, gdzie faktycznie większość właśnie brała udział, tych gapiów było relatywnie mniej. Tutaj się z żoną też pozwolenie zgodzić, bo widziałem też ludzi, którzy mimo tego, że to jest jakiś przemarsz procesji, gdzieś siedzą po lokalach i to sakrum i profanum w pewnym sensie umieszcza się. się po prostu, bo to też jest tak, że no przecież nie wszyscy muszą te święta też obchodzić, prawda? Mimo wszystko jest ich niewielu, bo jak byliśmy któregoś razu we Włoszech, w wielki piątek, to byliśmy bardzo, bardzo zdziwieni, jak wszędzie dookoła na placu, kawiarnie i bary były pełne. A w kościele o godzinie 18 we Włoszech, wielki piątek, było po prostu pusto. Więc tu w Hiszpanii. No, oczywiście nie wszyscy są zaangażowani, tak? ale jest to znaczna większość, mimo wszystko. Nawet ci, co stoją, obserwują, gdzieś tam machają, wypatrują to swoje, swoje rodziny, swoich sąsiadów. No, jest to wielkie przeżycie dla nich, mimo tego, że to jest XXI wiek i generalnie... No... Odejście od kościoła Wydaje znaczne odejście od kościoła, chociaż w Santander, jak się dopytywaliśmy, którędy, o w jakich godzinach będzie, będzie szła ta procesja, to spotkałam się z kilkoma odpowiedziami, że ja po co, to nic nie, nie ma interesującego. To to mnie wtedy zdziwiło, to było 8 lat temu w Santander, to to było zadziwiające, że na zasadzie nie, to jednak nie jest to atrakcyjne dla wszystkich. No i te, Im bliżej oczywiście tego Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, te procesje są głośniejsze no i bardziej takie przejmujące, mistyczne. W Wielki Czwartek już w ciągu dnia słychać te bębny już o godzinie 13. Pamiętam gdzieś w którymś miejscowości przemarsze, a to wtedy więcej jest tych orkiestr dętych. A już wieczorem idą ci pokutnicy, którzy to może e, najmłodsi powiedzą, co oni tam takiego ciekawego mają dla dzieci, dlaczego jest to tak atrakcyjne dla dzieci. Polatacie całą rodziną z trójką dzieci. Dominik, co ci się najbardziej podoba podczas takich procesów? Dla mnie cukierki. Mhm. A, a jak oni są ubrani? Tak jak duchy. Nie bałeś się? Nie. No opisz tego ducha. Co na głowie ma takie... Te, takie ostrze. Trójkątne takie czapy. Jak, w jakim kolorze? W białym. I jeszcze? W czarnym chyba, prawda? W czarnym też. A tutaj na oczach mają wycięty, widać tylko o? Oczy, tak? Są tak. wycięte. No i gdzie oni tak jak y, ciągle sięgają? Gdzie oni mają te cukierki? Skąd oni wyciągają te cukierki? Z kieszeni. A te kieszenie mają bardzo, bardzo? duże, bo tych cukierków naprawdę, ile nas nazbierałeś ostatnio tych cukierków? Nie wiem. A oglądaliśmy dzisiaj na filmiku, to były całe worki cukierków. Co jeszcze było bardzo fajne, że kto ci dał, oprócz tych pątników, to jeszcze ktoś inny dawał ci cukierki. Kto się z tobą podzielił cukierkami? Dzieci jakieś. Ale to były dzieci polskie, hiszpańskie? Hiszpańskie, dzieci. pamiętasz, dzieci. tak? A dlaczego one się z tobą podzieliły, to dzieci? Nie pamiętasz. Ala, pamiętasz dlaczego te dzieci się podzieliły z, to, z nami cukierkami, z wami? Bo zobaczyły te dzieci, że wy macie tych cukierków mniej i wyciągnęły ze swoich woreczków foliowych, takich dosłownie dużych woreczków foliowych, jak u nas na Halloween na przykład dzieci chodzą i tak garściami Dominikowi Alicji wrzucały te dzieci. Powiedzieliście właśnie o tych bractwach, że są wybory. Skąd w ogóle ta tradycja się wzięła? Kinga Marciniak, przewodniczka po Andaluzji. Tradycja procesji ma bardzo złożoną historię, ale rzeczywiście mówimy tutaj o, o okresie jeszcze średniowiecznym. Kiedyś pojawia, zaczęły pojawiać się pierwsze procesje, natomiast ogólnie... Ten oprócz Kofradia, bo Kofradia to jest, to jest sama właśnie ta procesja, tak? Natomiast procesje organizowane są przez Hermandades, czyli bractwa chrześcijańskie. I, i to oni są głównymi organizatorami, to są świeckie bractwa, to znaczy one przynależą do kościoła oczywiście, ale, ale są... Do kościoła, do kościoła katolickiego. Katolickiego, tak? do kościoła katolickiego, natomiast są organizowane przez osoby świeckie, w Andaluzji mnóstwo osób należy do takich bractw, więc to zazwyczaj po prostu mieszkańcy, natomiast ci, którzy nie są członkami bractwa, jedyne, czy pójście na procesję oznacza po prostu obserwowanie procesji, a nie fizyczne chodzenie w tej procesji. Czyli stoimy gdzieś, nie wiem, pod latarnią, czy też no. jeśli ktoś tam mieszka, stoi na balkonie i patrzy jak idą właśnie ci, ci członkowie Każdy. bractw. Tak, czyli właśnie Nazareno. To są takie bardzo specyficznie ubrane postaci, które często są bardzo mylnie określane jako pewna organizacja ze Stanów Zjednoczonych Kukuk, znana, tak? No Natomiast... to są ludzie w kapturach. Ludzie w kapturach, te kaptury też mają swoją nazwę, bo to są kapirote, no więc e, oczywiście też te ubrania nie są zawsze w tym samym kolorze, więc to nie jest tak, że one zawsze są białe albo zawsze są czarne, w wersji jest mnóstwo i są zielone, i zielone, znaczy zielonych całkowicie nie ma, ale zielono, zielono-białe, czerwone, fioletowe, no jakby wersji kolorystycznych jest naprawdę dużo. Natomiast e, to jest pokłosie hiszpańskiej inkwizycji, czyli instytucji założonej w XV wieku w, w Hiszpanii, która właśnie jako jedną z form pokuty, zaznaczała właśnie takie taki przejście pokutne przez miasto właśnie od sądu inkwizycyjnego do katedry. Więc te stroje właśnie Nazareno nawiązują do hiszpańskiej inkwizycji, a nie do KKK. I tych bractw jest kilkadziesiąt, a procesji? To nie jest tak, że wszystkie bractwa idą w procesjach. Są też takie bractwa, które na terenie Sewili, w przypadku Sewilli to są też takie procesje, które na przykład organizowane są tylko w jakichś konkretnych dzielnicach. Natomiast te 70, o których mówiłam, przechodzą przez miasto wyłącznie na terenie Starego Miasta. Więc rzeczywiście to powoduje no, fizycznie paraliż po prostu miasta. Przez cały tydzień wyjazdy do miasta, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, jest niemożliwe. Mówiła Kinga, przewodniczka po Sewilli, A my wracamy do rozmowy z Anią i Adamem Borowskimi. Skąd pomysł, żeby spędzać Wielki Tydzień właśnie w Hiszpanii. Wydaje mi się, że to jest też taka ucieczka przed, przed świątecznym zamieszaniem w Polsce. Do tego jest to coś, co jest dodatkową atrakcją. Taki koloryt też kulturowy. Oprócz tego, że Hiszpania jest niezwykle interesującym krajem krajoznawczo, to też ten dodatek kulturalno-religijny jest nie bez znaczenia. Też nie ma co ukrywać, że to tak wyszło w sposób taki dosyć przypadkowy. Chyba w 2015 roku zaczęliśmy. I do tego stopnia nam się to spodobało, że już kilkukrotnie taką przygodę sobie zapewniliśmy. Ale mimo wszystko jeśli tak ktoś zapyta mnie, to pierwsze skojarzenie z Semaną Santą to ten pierwszy raz w Alicante to było najbardziej przyjmujące to jeszcze wiele lat temu, nie było aż tak pełne turystów. To było chyba najbardziej przy, przy... Pierwsze Tak, pierwsze wrażenie, ale mimo wszystko ci ludzie byli najbardziej zaangażowani. Na mnie największe wrażenie zrobiła znowu Gandia i ta nie ma, nie ma procesja w całkowitej ciszy i w całkowitej, jakby wygaszone były nawet latarnie miejskie i takie, tam było misterium i tam jedno z tych bractw, tam chyba nawet zdaje się, że w jakiś sposób ślubuje tego dnia, czy podczas tej procesji absolutne milczenie i to jest taka procesja w ciszy i to robi Robi ogromne wrażenie, jak nagle miasto, miasteczko jakby jest w całkowitej ciemności, tylko tam pochodnie od czasu do czasu rozświetlają e, całą procesję, więc to było e, coś, co, być może też dlatego, że to jest najświeższe doświadczenie. Chociaż tak jak mówisz, Teneryfa jeszcze była po drodze. Teneryfa była po drodze, na Teneryfie e, e, mieszają mi się te, te symany san, te, san. Bo one są e, takie same? Zlewają bardzo się bardzo w jedno? podobne hmm. są, bardzo podobne są. My nawet jesteśmy w stanie rozpoznać dźwięki tych bębnów, te piosenki, znaczy te melodie. To są ich melodie narodowe, więc to, to się zlewa. No i Andaluzja świętuje najbardziej urczyście, Nawet jak jesteśmy w Hiszpanii, oglądamy hiszpańską telewizję, któregoś razu było tak, że włączyliśmy hiszpańską telewizję w apartamencie, to rzeczywiście najczęściej pokazywana jest Sewilla że w Sewilii to po prostu to to żyje, to, to Sewilla żyje tym Semana Santa. Madryt jest już taki troszeczkę wycofany. Madryt to chyba ze względu na stolicę gdzieś tam było kilka tych przemarszy. No tak, Gandia to był chyba pierwszy raz kiedy rzeczywiście... A Gandia to jaki region? To jest 70 km od Walencji. Nad Murcją, ale pod Walencją tak, to jest Costa Blanca. I Semana Santa od niedzieli palmowej właściwie i trwa do Wielkanocy, a Wielkanoc Spędzaliście? zażyło się. Nie zawsze wracamy, zawsze wracamy na Wielkanoc do Polski, bo nie ma to jak polskie śniadanie Wielkanocne, no. rodzinne. To, to z, z tego, co wiemy, to spędzają Hiszpanie Wielkanoc w restauracjach. Oni rodzinnie wychodzą na obiad wielkanocny do restauracji. Mają swoje dania charakterystyczne, więc my często przywozimy właśnie te takie babki wielkanocne. Oni to kupują w ogromnych ilościach. Jest to no, nic nadzwyczajnego. Tak? Pięknie zapakowane jajeczka, jajeczka oczywiście kolorowe i oni świętują tylko w niedzielę. Więc dla nich Semana Santa już ta od poniedziałku, a najbardziej oczywiście w, od czwartku jest już tym wielkim świętem. Co jest jeszcze istotne, no w, w czasie naszych podróży e, też się zdziwiliśmy, już nie pamiętam gdzie to było, że w czwartek, w czwartek Byliśmy, chcieliśmy zrobić zakup, a tu się okazało, że w czwartek już sklepy były zamknięte. Nie pamiętam, gdzie to było, przy której okazji, ale w czwartek Wszystkie sklepy były zamykane. To była jakaś nieduża miejscowość. To też, więc my już jesteśmy przyzwyczajeni, że Wielki Piątek, Wielka Sobota, to to już nie jest czas na jakieś zakupy, tak? Oni, oni wtedy już nie pracują, oni tym żyją. I to, tak jak mówicie, to nie jest jedna procesja. To są setki tych, czy tam dziesiątki tych procesji. Te procesje są takie same, że to w zależności od tego, jakie bractwo bierze udział? Czy to jest radość, cisza? Ta cisza to przejmująca jest Wielki Piątek. Inne dni to zależy właśnie od, od wielkości miasta i wydaje mi się, że zależy też od każdej parafii. Zresztą są do, doskonale rozpisane programy. Można, one nawet są dostępne. My mieliśmy nawet ostatnio w apartamencie przygotowany przez właściciela ten program, z którego kościoła, o której dokładnie jest wymarsz. Więc mogliśmy, widzieliśmy, gdzie one się łączą, oczywiście na tych głównych pla placach, na głównych alejach, co jest jeszcze istotne, bo mówimy, że oni tak świętują to też już dzięki temu, że wiele, wielokrotnie byliśmy w tym okresie w Hiszpanii, wiemy, że Hiszpanie też świętują. Dlaczego oni, oni migrują, oni się przemieszczają. To jest ich czas wolny, świąteczny, więc też nie jest to dobry okres na zwiedzanie Hiszpanii, bo ich jest po prostu wszędzie dużo. Tak? Wyspy na Teneryfie na przykład też nie było, był problem z zabukowaniem miejsc, dlatego, że, że oni w, na, na przykład w Santander nie mogliśmy dojechać do San Sebastian. Dwa dni Dopiero później nam coś uświadomił, no ale to była jedna z pierwszych naszych podróży właśnie w tym okresie, że ale gdzie Państwo się wybieracie? Dawno bilety są wykupione, Hiszpanie, tak? Wszyscy tu przyjeżdżają, tak? Oni migrują, to jest ich czas wolny, to są ich wakacje, więc nie, nie, nie ma takiej opcji. Nie dojedziecie Państwo do San Sebastiany żadnym autobusem, pociągiem, bo to wszystko jest już dawno zarezerwowane, więc jest to taki okres migracyjny dla samych Hiszpanów. Więc podejrzewam, że w tym roku na Majorce też będzie tłoczno. Widać po cenach też, które no jakby są wyższe niż, niż w normalnym sezonie, to, to jest akurat mały minus tego pomysłu, żeby w tym okresie zwiedzać Hiszpanię. Czyli widowisko, spektakl, duchowość, czuć. Ale wracając wracając do, do, do, do, do twojego pytania, z całą pewnością różnią się te procesje przede wszystkim tym, że te platformy, które są niesione, czy, czy pchane, w zależności od tego, jaki, jaki charakter ma, ma, ma. No, tam jest inna figura, czy to jest Matka Boska, czy to jest figura Chrystusa, czy chociażby jest, jest taka platforma, na której jest 13 żywych mężczyzn, podczas którzy jest to inscenizacja Ostatniej Wieczerzy gdzie od czasu do czasu właśnie aktor, nazwijmy to, grający Jezusa Chrystusa podnosi jakby wino i chleb. Oni siedzą nieruchomo, ale właśnie to jest od czasu do czasu ten ruch, który pokazuje, że to są żywi ludzie, którzy są na tej platformie, więc to też robi, robi niesamowite wrażenie. Także no, absolutnie się każda z tych procesji jakimiś tam drobnostkami różni. My też nie jesteśmy na tyle specjalistami w tej dziedzinie, żeby tutaj się jakoś głębiej na ten temat wypowiadać. Ja pytam o Wasze prywatne odczucia. Czy ducha czuć, czuć, że to są największe, no zapewne czuć, że to są największe święta w Kościele Katolickim? Zdecydowanie, zdecydowanie. No nie, nie mamy porównania, jeśli chodzi o okres bożonarodzeniowy, bo wtedy z kolei zajęci są loterią El Gordo, więc wydaje mi się, że tak, że jest to dla nich najistotniejsze, nawet w gazetach jest to opisywane, kto ze znanych osobistości w jakiej procesji uczestniczył, więc oni tym żyją, oni tym żyją. Wywieszają flagi już od środy, wywieszają flagi, Brac, do których przynależą. Czyli te bractwa to tak można by było na równi, jak my mamy parafię. Wydaje mi się, że te bractwa to też jakoś to jest taki podział na parafię. Nigdy się aż tak bardzo w to nie wgłębialiśmy. Bardziej to było na zasadzie, że uczestniczyliśmy w tym. No i rozmawiamy po hiszpańsku, więc pytaliśmy ludzi stojących obok Hiszpanów, Dlaczego akurat na przykład tak, procesji przewodniczy jakaś kobieta. A, on mówi, a to pani burmistrz, albo jest to pani, która została dama procesji, bo ona po wyborach została wybrana, żeby przewodniczyć akurat temu bractwu. Więc to są takie ciekawostki i to było na zasadzie takiej, no a dlaczego akurat ta kobieta, tak? Czyli można powiedzieć, że oni... Żyją tym życiem parafialnym, religijnym, na zasadzie jak wybory parlamentarne czy polityczne. Idąc, oni mają na twarzach jednocześnie smutek, ale są momenty, kiedy się uśmiechają do dzieci, do tych znajomych, do sąsiadów. Wydaje mi się, że dla nich jest to ogromne przeżycie. No mówię, wydaje mi się, ale i też z tego, co przez te lata oglądaliśmy w telewizji, czytaliśmy w prasach lokalnych, no to jak jesteśmy tam i gdzieś w barze, bo przecież oni jeszcze czytają te gazety, to, to oni tym żyją, oni tym żyją, my tym nie żyjemy, ale oni tym żyją. Cały tydzień. Święcenie jajek też jest? Nie. O tym, się, o tym się przekonaliśmy chyba kiedyś we Włoszech wiele lat temu, jak byliśmy właśnie w Wielką... Tak, to musiało, tak, musieliśmy być Wielką Sobotę. I tak ktoś nas tak na zasadzie, ale nie, w ogóle co to za tradycja? To, to tylko w Polsce i na Litwie i później zaczęliśmy się doszukiwać faktycznie. Przedzając pytanie, z, z tego co wiem, to śmigusa, dyngusa też nie, nie obchodzą. <śmiech> Poniedziałek, nie ma, nie ma już wielkanocnego poniedziałku. Nie, to jest semana santa, kończy się w niedzielę. I od czwartku sklepy są zamknięte. W mniejszych miejscowościach te piekarnie, tak tak takie piekarnie, ciastkarnie, takie mniejsze sklepy, tak, już w czwartek one są zamknięte. Być może gdzieś tam jakieś godziny w piątek są ustalone, ale no dla, nas to, dla nas to było takie wielkie zdziwienie, dlatego my teraz już jesteśmy na to przygotowani. My już teraz się spodziewamy tego, że nie zostawiamy jakichś tam zakupów ewentualnie na, na ostatni dzień, tak? bo to, to może być zamknięte. Oni świętują. Na zakończenie trzy skojarzenia z Semana Santa. Czym byście określili co wam przychodzi na myśl? Głośne bębny, Alicante, jako właśnie pierwsza miejscowość, no i radość dzieci z tych cukierków. To już teraz od kiedy tak? To jest tak właśnie. Pokutnicy, te stroje. No to wymieniłam już więcej, tak? No to może tak, te bębny, pokutnicy, no i radość, radość dzieci. U... Dzieci dużo uczestniczy? Tak, odbywa się to w godzinach wieczornych, no ale Hiszpanom to absolutnie nie przeszkadza, więc nam też to nie przeszkadzało. O 23 nasze dzieci jeszcze ledwo stały, no ale jakie dziecko nie wytrzyma, wiedząc, że torba cukierków czeka? Mi się kojarzy z ciarkami na plecach, gdy gra orkiestra albo przechodzą obok pokutnicy w ciszy, więc ciary na plecach są od czasu do czasu. Wspólnotowe, wielopokoleniowe przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Ania Adam Borowcy z dziećmi. Gości dzisiaj w Polskim Radiu 24 w ten świąteczny dzień. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.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 a Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 16 Pro 512 GB. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.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 Reklamie. Autopromocja. Nawczasy, żeby odpocząć, żeby zmienić otoczenie, a może, żeby zaimponować znajomym. Podróżujemy z najróżniejszych powodów. Czasem jednak motywacja jest wyjątkowa. Szukamy siebie. Jedni daleko, inni całkiem blisko. W najbliższym zbliżeniu. O podróżach w głąb. Opowiedzą pisarz i malarz Henryk Waniek i fotograf i reporter Rafał Grąski. Jakub Kukla do usłyszenia już dziś po godzinie 22.00 i przez cały tydzień na podcasty polskieradio.pl. Na wczasy, żeby odpocząć, żeby zmienić otoczenie, a może żeby zaimponować znajomym.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 Kine